Jest sobota, 17 grudnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 425 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami pewien zaginiony podcaster i TikToker Michał Jakowicz. Witam Cię. Cześć, Szymas. Witam wszystkich. I jego upiorna pacynka, dostępna na Etsy za marne tam 200 dolarów. Szymon Szymasz-Cieśniński, witam również. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o prawdopodobnie najbardziej nietypowym horrorze tego roku. A mianowicie o Lost Girl Emerson, czyli o produkcji opublikowanej publikowanej między 20 a 30 października 2022 roku w formie rolek, czyli takich krótkich filmików nagrywanych telefonem i te rolki zostały opublikowane w serwisach TikTok i na Instagramie. I mówimy zupełnie poważnie, no już kilka razy zajmowaliśmy się nietypowymi projektami. Nawet to sprawdziłem teraz przed nagraniem w 48. nawiedzonym podcaście, czyli już lata temu, omawialiśmy dla Was serial Snap Originals o tytule VHS. I był to serial, który można było obejrzeć tylko i wyłącznie w aplikacji Snapchat. Potem Jerry razem z Mando omawialiście wiele produkcji dostępnych na platformie Quibi, prawda? Tak, to jest ta platforma, która pojawiła się i szybko zeszła ze sceny pokonana. Natomiast no my łącznie nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że z 10 seriali mogliśmy stamtąd to mówić i część to były właśnie produkcje albo stricte horrorowe, albo zahaczające o horror. Między innymi ten serial produkowany, reżyserowany chyba nawet częściowo, przez Miego, czyli 50 States of Christ. i to były całkiem niezłe produkcje, no ale, tak jak mówię, no, samo Quibi jako Quibi długo nie pociągnęło i, i odeszło w zapomnienie tak naprawdę, ta biblioteka w dużej mierze przepadła, także no szkoda, szkoda, bo no to nie były złe seriale, to była interesująca rzecz, no ale ale no taki urok streamingu, że jak coś nie jest na nośniku, tylko właśnie, tylko i wyłącznie online, no to niestety czasem legalnie nam może zniknąć w dzisiejszych czasach. Mm -hmm. Zwłaszcza, że to była taka no, totalnie zamknięta tak platforma i to można było tylko na telefonie obejrzeć, prawda? Tak, oni później w przypadku Quibi udostępnili chyba część tych produkcji na YouTubie. Natomiast no, komfort oglądania tego był taki sobie, no bo to były jednak produkcje, które były robione jakby z myślą o telefonach, czyli wiesz, o ekranach raczej pionowych. Można tam teoretycznie było sobie puścić to w poziomie, tam to się skalowało, no ale generalnie jak to się przerzuciło na YouTube, no to no, wiesz... To, to, to nie była platforma do końca do tego mam na myśli tutaj te, te, ten YouTube stacjonarny, mhm. przystosowana, żeby to oglądać w ten sposób, nie? Także na przykład jak jeden z tych seriali Most Dangerous Game Trafił na Prime notabene, chyba w Polsce też jest wydaje mi się dostępny, tylko z napisami, ale a nie z spolszczony, no to tam to już jest chyba zrobione jako taki normalny film. Także to też pewnie jeszcze zależy od tego właśnie, gdzie były prawa, czy gdzie zostawały prawa, jeżeli chodzi o samoprodukcję, no ale to odbiegamy trochę od tematu. W każdym razie lubimy eksperymenty. Mieliśmy Snap Originals, mieliśmy Quibi Originals, a teraz jako, że w 2022 roku utworzono kanał w mediach społecznościowych, który właśnie miał opowiadać pewną przerażającą historię w formie found footage, no to i temu się przyjrzymy, ale zanim zastanowimy się na ile plan twórców udało się zrealizować, na ile jest to twór spójny, ciekawy, straszny, to porozmawiajmy chwilę właśnie o osobach, które stoją za Lost Girl Emerson. Reżyserem jest Jason Zada, czyli między innymi reżyser też Lasu Samobójców, filmu The Forest z 2016 roku oraz jeden ze scenarzystów październikowych Domów, czyli The House is October Built z 2014. I to jest produkcja, którą omawiałem z Byd Wolfem w 59 nawiedzonym podcaście. I produkcja, to jest ten którą... niesławny film? Eee, taki, jest. Ja dobrze kojarzysz, że wy, żeście go bardzo mocno krytykowali? Nie, to nie, znaczy, to był chyba ten sam maraton ale akurat październikowe domy wspominam dość pozytywnie. To był okay, ten film dobra. właśnie o e, takim mitycznym, legendarnym, naprawdę przerażającym domu strachu, który na Halloween się otwiera. Okay. I o osobach, które bardzo chciały z niego skorzystać, no i oczywiście nie skończyło się to dla nich najlepiej, ale to była taka dosyć mocna, ciekawa produkcja. Spoko, spoko. E, ty chyba pomyślałeś o e, The e, Evil Within, e, o tej dziewczynie, która utopiła się w kałuży i Miała pana kiełbaskę i tak dalej, ale to a, był tak, inny tak, film. Tak, tak, tak, tak. Okay, to był okay. inny film. No i reżyserem jest Zada, Jason Zada, a scenariusz napisał wspólnie z Nate'em Atkinsem. Atkins pisał S. Darko, scenariusz do S. Darko dla Chris'a Fischera, czyli tę tak zwaną Donnie Darko Tale, ten spin-off do niego, a poza tym także kilka, myślę, zupełnie nieznanych tytułów, chyba że Jackie mnie zaskoczysz, bo ty lubisz te świąteczne filmy dla Netflixa ale może no tak, tak, nie właśnie, było właśnie nie wiem dlaczego nie wymieniasz najważniejszych jego dokonania jako scenarzysty, czyli filmów z serii Świąteczny Książę, ale no, niestety ja ich nie widziałem znaczy widziałem je tylko tak w migawkach dlatego, że Netflix w tych swoich filmach świątecznych ma takie specyficzne uniwersum i tam czasem mhm. jest tak, że postaci z jednego filmu oglądają inny film świąteczny Netflixa i, i tak też było w przypadku Świątecznego Księcia, natomiast no tak jak mówię, ja nie widziałem całej tej trylogii, także... To co w tym roku? Na święta? Nie, nie, nie, wszystko jakoś w ogóle w tym roku nie usiedliśmy do tych filmów świątecznych i, i tak podejrzewam, że czasowo możemy do nich nie siąść, ale e, no, a poza tym nie ma zamiany z Księżniczką 4, nad czym ubolewam, więc no, bojkotuję Netflixa chwilowo. fochi bojkot. Okej, okay. tak, więc Atkins w ostatnich latach produkuje to kino świąteczne dla Netflixa z roku na rok, no i ten nasz duet też odpowiada za Take This Lollipop i jedynkę i dwójkę bodajże, ale tym projektem dzisiaj się nie będziemy zajmować i też o nim za wiele nie wiemy na tym etapie, więc go pomijamy. To, co jest istotne, to to, że Emerson, Lost Girl, Emerson, ten kanał i te wszystkie rzeczy tam publikowane, one pojawiły się dla nas tak trochę z zaskoczenia, nie wiedzieliśmy do końca w ogóle co to ma być ostatecznie i teraz już po obejrzeniu wszystkich tych rolek, po wyrobieniu sobie jakiejś tam opinii w głowie, ustaliliśmy, że będzie też film pełnometrażowy najprawdopodobniej, który wstępnie nazywa się Janus. Nie wiadomo, czy ten tytuł ostatecznie się zmieni w dystrybucji, czy może zostanie, bo to jest chyba tytuł roboczy, Janus. I ten film ma produkować Steven Schneider i Emerson ma się rozgrywać w tym samym uniwersum, co ten film. Więc być może ten film jakoś też odpowie nam na pewne pytania, z którymi zostawił u nas sam kanał na TikToku, czy na Instagramie właśnie Lost Girl Emerson. No ale to dopiero w lutym będzie kręcone, więc nie wiem, no, może w przyszłym roku się przekonamy, jakie są związki jednego z drugim, a zaś te filmiki właśnie w mediach społecznościowych produkowała Monika Monik. I tyle chyba o twórcach wystarczy. Mm -hmm. e, no to przyszedł czas na fabułę, ale w gruncie rzeczy trudno tutaj mówić o fabule w ścisłym znaczeniu tego słowa. Seans, jak już zauważyłem, polega na przeglądaniu rolek. E, rolek nagranych przez młodą dziewczynę Dziewczyna ta twierdzi, że nazywa się Emerson Hayes. Z wyglądu ma nie wiem, 20 lat może 20 kilka może nie wiem, 19. Stylizuje się na gotkę, ma takie smolisto-czarne włosy też podobne ubrania mocny makijaż oczu mieszka sama w chyba dość sporym domu, na jakimś względnym odludziu i zakłada konto na TikToku i Instagramie, bo słyszy dziwne odgłosy dochodzące z lasu i chce je udokumentować. Ale to nie wygląda tak, że cały ten kanał jest poświęcony jakiemuś badaniu zjawisk nadprzyrodzonych czy czemuś takiemu. Ona je traktuje, te konta, jako prywatne profile i publikuje tam też inne rzeczy, czyli po prostu jak robi coś w domu, jak nie wiem, tańczy do muzyki, czy przykładowo tworzy samodzielnie jakąś taką sztuczną, straszną, przepraszam, nie sztuczną, tylko straszną pacynkę, lalkę i ogłasza, że chce ją sprzedać na Etsy. No i Oglądamy sobie takie filmiki, niektóre związane z tą potencjalnie nadprzyrodzoną aktywnością, inne bardziej zwyczajne i na niektórych z nich widać, że coś lub ktoś kręci się po domu Emerson i nie wiemy, tak czy to laska nas prankuje, czy to ktoś sobie z nią pogrywa, czy o co tak właściwie tutaj chodzi. W sumie rolek jest 45, e, publikowanych właśnie na przestrzeni 10 dni, 20, między 20 a 30 października. No i do tego dochodzi zwiastun całej produkcji, który opublikowano na koniec i czym moim zdaniem trochę zniszczono imersję. E, więc jeżeli już traficie na ten kanał, e, no to polecam zacząć od najdawniejszego filmiku, czyli cofnąć się do 20 października. No i Jerry... Powiedz o swoich doświadczeniach z tymi rolkami. Wiesz to, ja trafiłem na to mniej więcej w połowie całej inicjatywy, dlatego, że newsa, że coś takiego ma miejsce, rzuciło blady disgusting mhm. i w tym momencie ja to zacząłem oglądać, zacząłem to oglądać na Instagramie i tak naprawdę no, zasięg całej tej inicjatywy na Instagramie wydaje mi się, że duży nie był i nie jest. Nie wiem jak to wyglądało w przypadku TikToka, dlatego że tam chyba tych obserwujących na Instagramie było poniżej 7 tysięcy. I jak widziałem, jak to się rozwijało, ile tam wiesz, wpadało lajków pod tymi rolkami, to też to było w zasadzie kilkanaście do kilkudziesięciu polubień w przypadku tam różnych rolek. Kilka komentarzy, no ale generalnie to, to, to nie był jakiś taki wiralowy feedback, nie? gdzie nagle to zaczyna krążyć. Natomiast no, ja jak zacząłem to oglądać, to stwierdziłem, że okej, okay, jeżeli to faktycznie ma być jakiś Ala, film czy produkcja pod Instagrama, no to ja zacznę oglądać to od początku. Wtedy no mówię to nie było dużo tego do nadrobienia. Te filmiki są tam od kilkunastu sekund do chyba dwóch minut w przypadku najdłuższych, więc też to nie zajmuje czasu za wiele, żeby to nadrobić no i już później kolejne wypatrywałem i oglądałem na bieżąco bo one wskakiwały tam w różnych godzinach w ciągu dnia i no ja Ci powiem, że dla mnie to była bardzo ciekawa rzecz nie do końca wiem jakby dla kogo to było tak skierowane bezpośrednio bo Mam wrażenie, że przez to, że twórcy wybrali sobie taką, a nie inną formę, czyli właśnie rolki na Instagramie czy TikToku, no to ja miałem wrażenie, że część tych filmików trafia po prostu do przypadkowych osób. No bo tak jak to działa w social mediach, każdy z tych filmików był opatrzony serią tagów, ale serią tagów, która nie sugerowała, że mamy do czynienia z czymś, właśnie co jest filmem tylko no raczej gdyby ktoś trafił na to tak po prostu przypadkiem, no to myślę, że miałby prawo domniemywać, że to jest prawdziwa dziewczyna, nie aktorka to w tagach tam jest? Movie, horror movies i tak dalej, więc wiesz tutaj... to, to nie wiem czy to nie jest dodane, bo ja jestem prawie na 100% pewien, że kiedy ja to oglądałem to tam raczej były takie bazowe tagi i były rzeczy tam po kroju jakieś ghosts albo ghost stories albo coś w mhm. tym stylu, tego rodzaju tagi, ale no mówię, nie wydaje mi się, żeby tam na tym etapie, kiedy to leciało na bieżąco, żeby tam było coś, co sugerowało tak bezpośrednio, że mamy do czynienia z filmem. A to może i y znaczy, to, to nawet lepiej, jeżeli tak mówisz, bo ja to oglądałem już w momencie, gdy wszystkie były dostępne i tak się trochę zastanawiałem, czemu ten tak jest tam obecny, tak, no bo sam tak horror, właśnie Halloween, scary, etc., no to to pasuje gdzieś tam do tematyki, może nie wszystkich absolutnie rolek, ale gdzieś tam to ma sens, zaś ten tak mówi, horror mówi, etc., trochę psuje imersję, moim zdaniem. No, no właśnie, korupcji. ja teraz, jak tak myślę, to mówię, nie mam stuprocentowej pewności, ale myślę, że na 90% tak było, że, że to mm -hmm. nie było opisane tym tagiem. Natomiast wiesz, ty powiedziałeś, że nie można mówić tutaj o jakiejś takiej spójnej fabule i tak jest i tak nie jest, bo faktycznie mam wrażenie, że tak jak my omawialiśmy te różne eksperymenty, to chyba z czymś takim... Nie mieliśmy nigdy do czynienia i ja się nawet zdziwiłem, jak bardzo to jest jednak coś, co wykorzystuje to medium ze wszystkimi wadami i zaletami. W tym sensie, że z jednej strony, jeżeli to obejrzymy od pierwszej do ostatniej rolki, to dostaniemy jakąś opowieść, przy czym absolutnie niezamkniętą i absolutnie niewyjaśnioną, no bo nie wiem, jak ty to odbierasz, ale ja nie mam poczucia, żebym dokładnie zrozumiał, co tam się wydarzyło, co tam się działo, co, co było prawdą, co, co nie było prawdą. To za chwilę możemy o tym porozmawiać mhm. przy samym straszeniu. To po pierwsze. Po drugie, też tak jak zauważyłeś, tutaj mamy filmiki takie, które posuwają nam tę fabułę do przodu w pewien sposób, nie? bo zaczyna się właśnie od tych głosów, czyli mamy jakieś tam serie filmików, gdzie ono tam chodzi po lesie, tu coś nagrywa, tam później, nie wiem, spotykają coś strasznego, coś widzimy w domu, jakieś inne niepokojące sceny, czyli takie, takie rzeczy, które nam mają posuwać niejako całą tę opowieść do przodu. Natomiast z drugiej strony mamy takie filmiki, które są filmikami sprawiającymi wrażenie, że faktycznie ktoś to nagrywa tak, wiesz, po prostu. Z jak nodów, tak? Po prostu tworzy tak, sobie tak, treści. Tak. Jak, jak na przykład, nie wiem, mamy filmik, gdzie ona tańczy do hitu sama Smitha, chociażby tego najnowszego, teraz mi wyleciał tytuł z głowy, przepraszam bardzo, ale no to piosenka była taka, która w radiu leciała po prostu i leci nadal wyjątkowo często, no i ona była wtedy premierowo puszczana o, Unholy, o, wiedziałem. Sam Smith i jeszcze jakaś pani teraz też znowu, może sobie za chwilę jeszcze przypomnę. No i wiesz, i to jest taki filmik, który no po prostu jakaś tam młoda dziewczyna by sobie mogła puścić, nie? No bo leci muzyka w tle, ona tańczy, mamy tagi związane właśnie z piosenką i to wszystko. I tam to, to nie jest cokolwiek, co by nam właśnie, nie wiem, sugerowało jakieś fabularne konotacje. Także no od tej strony formalnej to jest bardzo ciekawa rzecz, ale też właśnie przez to mam wrażenie, że to może być coś dziwnego, jak ktoś tak po prostu na to trafi. No bo mhm. wiesz, możesz trafić na jedną taką rolkę, no i teraz czy to cię zaintryguje, żeby zostać, czy to cię na przykład zachęci, żeby się cofnąć do tego, do tych wcześniejszych filmików, no, no nie wiem, jestem absolutnie zafascynowany tym, że ktoś się na coś takiego zdecydował. Mm -hmm. Znaczy wiesz, ja myślę, że to trochę jest urok no właśnie TikToka i rolek na Insta, że po prostu spodoba Ci się, nie wiem, czy treść, czy jakiś element, po prostu takiego wideo, albo Ci się nudzi, po prostu wiesz, skrolujesz i klikasz, tak, i sprawdzasz, co tam jeszcze jest na danym kanale. No, jak widzę ludzi gdzieś tam jadąc do pracy, nawet, tak, właśnie skrolujących gdzieś tam te telefony obok mnie, wokół mnie, no to ja mam wrażenie, że to jest taki proces do pewnego stopnia. Znaczy, może nie przypadkowy, ale trochę zautomatyzowany, taki nie do końca świadomy, że tak się klika, klika i myślę, że to się może rozejść. I myślę, że też twórcy liczyli na to, że ten e, tak, e, Emerson czy Lostger Emerson e, rozejdzie się wiralowo, nie? Że o to chodziło. To się tak, chyba tak, do końca tak. nie udało. Nie, nie. Moim e, zdaniem bo... się nie udało. No, chyba że na TikToku, bo, bo Ty też nie że TikToku jest gorzej. Znaczy, na Instagramie e, to oglądałeś. Na Instagramie mamy właśnie 6739 obserwujących, a na TikToku mamy... 1368, czyli o, mamy proszę, mniej, czyli ale za to na TikToku mam wrażenie, że liczba reakcji jest trochę większa, w sensie tam widziałem trochę więcej komentarzy, w ogóle te komentarze to jest bardzo ciekawa rzecz, bo niektóre z nich to takie, jakby ktoś, nie wiem, podrywał dziewczynę, takie wiesz, typowe Dokujmy teraz słowo, ale wiesz, na zasadzie zobaczyłeś dziewczynę, która ci się jakkolwiek tam podoba i tam piszesz coś do niej, ale już tak od razu widać, że. Ale jakieś zaloty. Kilka jest takich właśnie, laska, ogarnij się, nie? W sensie, nie wiem, to czemu chodzisz w domu po ciemku, jeżeli słyszysz dziwne odgłosy, to też mi się podobało, bo to pokazuje, że chwyciło, nie? Że ktoś mhm, obejrzał że i tak mówi, no dobra, no ale jak się boisz, to czemu masz zgaszone światło gdzieś tam, czy coś. Takie są. Te pojedyncze reakcje ich jest mało, niestety. Gdyby ich było więcej, to myślę, to byłby też fajny eksperyment taki społeczny, nie? jak jak ale już te kilka pojedynczych sprawia, że gdzieś tam fajnie się z tym obcuje. Powiem Ci, że gdybym był młodszy i gdybym też nie dowiedział się o tym od Ciebie i przez Bloody Disgusting, no to pewnie byłbym zajawiony, nie? Gdybym na to trafił przypadkiem. To, że to było publikowane też na żywo, tak realnie przed Halloween, myślę, też robi robotę. Jak się to ogląda już post-factum, mając całość... Działa pewnie trochę mniej, no i też jakby nie patrzeć, my na to patrzymy już tak trochę recenzenckim okiem, nie? Mm -hmm. To nie jest tak, że zatapiamy się w tym świecie, że się zastanawiamy, czy to prawda, czy nie. Przez pierwszych filmikach tak trochę miałem, nie? Że obczajałem sobie pierwsze tam 5, 6, 7, 8 i tak sobie mówię, no okej, okay, no to, to wygląda tak w miarę realistycznie, to, to trochę tak czuję, że... Pic na wodę, bo przykładowo nie wiem, no w domu dziewczyny ktoś tam chodzi, no i ktoś jej zwraca na to uwagę, nie, w komentarzu, no i ona tylko reaguje emotkami, no bo co ma zrobić, nie, w sensie osoba, która moderuje konto reaguje na ten komentarz, tak stara, widziałaś tam odbicie w telewizorze czy coś, a tam emotki są straszne wysłane. No to wiadomo, że w realu, no właśnie to jest to ograniczenie, nie, że człowiek przecież by tak nie zareagował, nie, tylko by nie wiem, Gdyby ktoś mi powiedział, że na filmiku wrzuconym przeze mnie do mediów społecznościowych jest obca osoba, której nie powinno być w moim domu i ja bym mógł ten filmik obejrzeć, no bo on jest na moim kanale jeszcze raz. Zresztą nawet przed wrzuceniem raczej każdy ogląda te filmiki, nie? Przynajmniej z mhm, te. Tak, tak. Jeszcze, bo nawet jak to nie jest zmontowane, no to się sprawdza, czy się dobrze nagrało. Nie wiem, czy ostrość się czy coś. No to, to jest trochę pic na wodę, ale jednak całościowo podobało mi się po pierwsze to, że jest dużo zróżnicowanych treści, że rzeczywiście nie, nie postawiono na takie typowe fan footage, tylko pocięte na fragmenty, że ktoś się zajmuje jednym tematem, tylko mamy właśnie takie randomowe jakieś nagrania. Podobało mi się to, że mylono tropy, no bo na początku mamy ten wątek tych odgłosów z lasu. Jak ten wątek zostaje częściowo, znaczy może nie domknięty, ale częściowo rozwiązany. Tak, jeżeli tam się zastanawiamy, czy jest jakaś bestia, jakiś, nie wiem, wilkołak czy coś innego w tym lesie, no to na to dostaniemy odpowiedź w którymś momencie. To, co też mi się podobało, to fakt, iż mamy. Także ta historia jest do pewnego stopnia racjonalna, gdzieś tam pod koniec nie licząc jednak i rzeczy, która mi się tutaj nie do końca klei. I że mamy właśnie taką też trochę opowieść o szaleństwie, tak? O jakimś odegwaniu od rzeczywistości. Może o, obiec... jakiejś o jakimś przepracowaniu traumy, mm -hmm. bo przecież ta pacynka, do której ty nawiązujesz, no to my widzimy, że ta nasza dziewczyna w którymś momencie zaczyna z nią rozmawiać i tam w tych krótkich dialogach padają takie sugestie, że z nią coś chyba nie do końca jest okej. Okay. Mhm. I, I tam też pojawia się cały wątek jakiejś jej byłej przyjaciółki, z którą nie wiadomo, co się stało, czy, czy ta przyjaźń się zakończyła, czy ona zmarła właśnie, czy, czy o co tutaj chodzi. Także no tam są różne takie tropy. Tak, mam jeszcze które... takie krypik pasty nie? Takiej tak, tak. postaci w masce, jak właśnie no z past i w ogóle strasznie mi się podobało to, że dostajemy takie ujęcie z jakiejś ala przemysłowej, czy innej kamery nocy, że nie przemysłowej, ale takiej bardziej do kontroli terenu, nie? I jest taki mhm, tak, czarno-biały filmik, dzieje. kamera, no nie wiem, no jak ochrony, tak, na tej zasadzie powiedziałem przemysłowej, jakieś bezpieczeństwa na zewnątrz i jak dziewczyna patrzy w nią i ta kamera oczywiście mocno jej twarz naświetla nie? i że ją prześwietla że ta jej realna twarz wygląda trochę jak ta postać e, ten ala potwór, tak tam z okolicy to było mega, po prostu jeszcze specjalnie oglądałem to po ciemku, żeby ten kontrast był lepszy na telefonie i na słuchawkach, to jak zobaczyłem tę twarz, mimo że to akurat nie jest cholerowe nagranie to jest taki no właśnie trochę randomowy filmik yy, wrzucony, to <głos> no powiem ci, że to zapamiętam, bo to było mega creepy. Hmm. Znaczy, to w ogóle jak yy, ruszasz trochę temat yy, samej straszności, no bo tutaj o fabule Wiele nie powiemy, no możemy się zastanawiać na ile to będzie pociągnięte ewentualnie w tym filmie, no jeżeli ktoś się spodziewa mówię zamkniętej historii, no to ja od razu mówię, że nie, nie ma czegoś takiego, to, to z jednej strony możemy w pewien sposób to sobie domknąć, czy te ostatnie filmiki nam sugerują pewne domknięcie, ale no i tak nie poznamy całej prawdy, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast Aha. wspomniałeś o tej straszności i to jest coś, co z kolei mi się bardzo podobało, bo pomimo tego, że no ja już siadając do tego wiedziałem, że to jest po prostu film, tylko no nie wiedziałem czego się spodziewać w tym sensie, że wiesz, czy to właśnie tak jak też wspomniałeś, czy to będzie jakieś found czy pocięte po prostu na 30 czy minutowe filmiki na przykład, 30 sekundowe czy minutowe filmiki, czy jak to ma wyglądać. No i pod tym kątem to jest całkiem spoko, bo mam wrażenie, że ta Emerson jako projekt radzi sobie lepiej z materiałem found footage niż całkiem wiele z tych filmów found footage, które starają się emulować właśnie te odnalezione nagrania, no bo mam wrażenie, że tutaj na korzyść właśnie działa to, że to są krótkie rzeczy, więc dużo łatwiej jest zachować taką naturalność, nie? gdzie my ją widzimy w jakiejś jednej y, króciutkiej, y, konkretnej sytuacji i tutaj jest kilka naprawdę fajnych patentów. Mamy y, y, właśnie taki filmik, kiedy ona tam opowiada jakieś pierdoły, coś o jakichś ulubionych horrorach chyba i widzimy w tle chyba w telewizorze jakąś postać nagle i y, y, y, nie wiadomo co to jest, czy kto to jest, czy, czy o co chodzi. Jak mamy cały ten od początku budowany wątek tego, że ktoś chyba wchodzi do jej domu. Całkiem fajnie to jest prowadzone. Jak tak, mamy... Zwłaszcza, że on jest prowadzony dwutorowo, bo z jednej strony mamy sugestie, że jest to osoba z zewnątrz, a z drugiej nie chcę powiedzieć za wiele, ale osoba z wewnątrz tak, tego dokładnie, domu. dokładnie tak. Mamy przecież bardzo dobry filmik z takim mega jumpscarem w lesie Super to jest, ja ten filmik oglądałem wielokrotnie, on chyba w ogóle wygenerował najwięcej reakcji, absolutnie się nie dziwię, bo to było świetnie zrobione, ty będziesz kojarzył na pewno od razu, o, o który filmik chodzi mm -hmm. i tutaj w ogóle jest kilka naprawdę niezłych jumpskerów i niezła, niezłych patentów, tak jak mamy też na przykład takie ujęcie, jak ona tam korzysta z tych kamer przemysłowych i jest na przykład taka scena, jak w nocy widzimy, jak jedna postać stoi i po prostu się gapi w tę kamerę przemysłową. Mhm. i nic nie robi, tylko się gapi po prostu i, i tu, tu są takie właśnie naprawdę pomysłowe rzeczy i to co mówisz, nie to jest różnorodne bo trzeba przynajmniej ja tak miałem, że się starałem skupić bo ten filmik z tym z tą jakąś postacią w telewizorze to od razu mi pokazał, że oni się będą bawić takimi rzeczami w tle pewnie. I wiesz, tak, wtedy... ale właśnie jednocześnie nie zawsze, bo mamy też nie takie zawsze, filmiki, dokładnie. gdzie chyba nic się nie dzieje, ale nie, ty tak oglądasz nie, je po dwa, trzy razy tak i tak. się zastanawiasz, tak? czy tam coś jest, co, na co nie zwróciłem uwagi, czy może to jest takie po prostu jedno z dziesięciu nagrań z tego dnia i nic się nie wydarzyło, po prostu zobaczyła sobie widoczek, to nakręciła widoczek, czy coś ale, takiego. Nie? Ale to jest moim zdaniem super patent, bo to mhm. też uwiary właśnie cały ten projekt i to jest to, co mówię, że to, to tak fajnie działa jako font footage, nie? gdzie mhm. z jednej strony ty wytężasz wzrok i, i starasz się zauważyć, czy coś tam Miało miejsce, czy nie? A z drugiej strony, no właśnie, przez to, że to nie jest w każdym filmiku, to nawet nie jest w co drugim, tylko po prostu, no czasem mamy takie filmy jakieś, jakieś mocniejsze, a czasem po prostu, no, e, obserwacje życia tej, tej bohaterki. No to to jest bardzo fajny patent, bo wiesz, no cały czas jednak jesteś w jakimś tam napięciu, a przynajmniej ja byłem, czy nagle wiesz, coś nie wyskoczy, czy coś nie, nie zaburzy tego, tej jakiejś tam sielskiej stenki. No i tym bardziej, że że tak jak początek jest taki właśnie mocniej horrorowy, mamy te kilka jumpscare'ów, takich jakichś niepokojących rzeczy, tak mam wrażenie, że dalej idziemy bardziej w kierunku takiego niepokoju związanego z tym, że chyba z tą bohaterką jest coś nie tak. Mhm. Że, że czy ona, mówię, czy ona ma jakąś nieprzepracowaną traumę, czy ona dokonała jakiegoś czynu złego i teraz próbuję to sobie jakoś zracjonalizować e, czy, czy w zasadzie o co chodzi, no ale nieważne którą wersję sobie wybierzemy, ale widać, że coś jest z nią nie tak, widać po tym jak ona rozmawia z tą maskotką e, jak ona się zachowuje, jak czasem ta maskotka jest bohaterką e, czy bohaterem raczej, bo to jest chyba miś, to on e, w sumie e, tak, e, e. jakiegoś filmiku e, i tak dalej, i tak dalej także no, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajnie prowadzone całościowo Mm -hmm. A ciebie straszyło, czy nie? Czy nie działało to w ogóle na ciebie? Czy znaczy, wiesz, no, pojedyncze jumpscare'y działały, tak? Nawet, nie wiem, no mamy, jak ona śpi, tak? I tam jest jumpscare. Mamy, nie scenę z lustrem i tam jest jumpscare. Tak, tak, tak. tak no jak się to ogląda, wiesz, z nosem przy telefonie na słuchawkach po ciemku, no to jak tam coś huknie i tak dalej, no to to zawsze trochę działa całościowo, nie tyle straszyło, co właśnie intrygowało, nie? bo to był taki, bardziej ta zagadka mnie ciągnęła, a nie takie jakieś ciągłe poczucie strachu, no bo właśnie tak powiedzieć, to jest bardziej taki niepokój i dyskomfort, nie? a nie uh -huh. strach, strach. W sensie raczej nikt nie będzie przerażony przeglądając te rolki, ale poczucie dyskomfortu to budzi, bo tak jak powiedziałeś, fakt, że mamy no narratorkę, która może też być zwichrowana trochę, może być niebezpieczna dla siebie lub innych, to, no to musi budzić niepokój. Przy czym tutaj pojawia się u mnie takie zastrzeżenie, że nie wiem, czy to dobrze, żeby takie rzeczy publikować w mediach społecznościowych, nie? No bo w gruncie rzeczy no mówi się cały czas o tym, że ludzie za mało reagują tak, na różne negatywne sygnały wokół siebie, że ludzie właśnie nie widzą tych czerwonych flag, etc. I wiesz, publikowanie takich treści, gdzie możesz podejrzewać, że autorka filmików jest niezrównoważona psychicznie i że być może sobie sama będzie zagrażać, czy komuś będzie zagrażać, no to wymagałoby wezwania jakichś służb, czy coś, poinformowania. Może nawet policji etc. Więc ja nie wiem mimo wszystko, czy ta forma ma przyszłość już z tej perspektywy takiej etyczno-moralnej. Bo to oczywiście jest ciekawe doświadczenie, jest tak, ale... Etyczno-moralnie to myślę, że z, ja nie wiem skąd w tobie taka niczym nieuzasadniona wiara w ludzkość. Wydaje mi się, że nikomu to nie przeszło przez myśl, a nawet jakby komuś przyszło, to akurat mam wrażenie, że to jest tak naprawdę nie wiem na ile duży problem w tym sensie, że jeżeli ktoś by chciał właśnie tutaj zareagować, no to Wiesz, to może masz DM-y, od razu może napisać, mhm. może wpisać w Google i od razu ci tak naprawdę wyskoczy informacja, że to jest film. Masz w tej chwili te tagi właśnie związane z filmem, więc wydaje mi się, że to jest jednak obudowane na znaczy, tyle, tak, ale że... właśnie zobacz, gdybyś miał 16, 17, 18 lat, czy 15, 13 w sumie, no młodsze dzieciaki też korzystają z mediów społecznościowych, nie I byś na to trafił, no to wtedy... No myślisz, że byś myślał właśnie tak jak my teraz, gości, bo ja nie wiem, gdyby to była na przykład historia po polsku nakręcona, jak tutaj po angielsku, to pewnie tak bym nie wiedział, co zrobić nawet, nie? Ale jak, co najmniej bym komentarz zostawił, ale jakby to było podobny filmik, tylko nagrany po polsku. Ja bym trochę zgłupiał, szczerze mówiąc, ale no, jako no, dzieciak pewnie to myślę tak, totalnie. Ale, ale wiesz, ale to mówię, to wydaje mi się, że to też jest tak, że no na tych filmikach yy, nic złego, poza jednym konkretnym i tu mogę się zgodzić, że to jest dyskusyjne. Chociaż akurat jeden to jest... to jest takie mocne wręcz, takie what the... No, no, ale to, to, to, to, to, jest, to akurat jest o tyle ciekawy przypadek, że to akurat to jest coś, co podpada pod te twoje wątpliwości natury etyczno-moralnej, a też z mojej strony z kolei to jest ciekawa rzecz pod kątem tym fabularnym, mhm. bo mam wrażenie, że tak jak twórcy się tutaj bawią z nami, czy to jest właśnie, nie wiem, jakiś wykwit umysłu naszej głównej bohaterki, czy jednak może jest tutaj coś nadnaturalnego, to wydaje mi się, że ten konkretny filmik, który jest szalenie mocny i dyskomfortowy, no to on jakby bardzo mocno jest dla mnie dyskusyjny, nie bo on zostawia no, dużo wątpliwości, czy u mnie budził przynajmniej dużo wątpliwości. Mhm. Tym bardziej, że mamy nagle tą, tę zmianę perspektywy i, i to w kontekście found footage, o którym ja mówię, to znów bardzo y, efektywnie działa, ale w Wracając do tych twoich wątpliwości, tak jak mówię, ja to rozumiem, ale wydaje mi się, że jednak to jest coś, co jeżeli ktoś by faktycznie podjął próbę reakcji, to bardzo szybko no, zostanie sprowadzony, że tak powiem, do, do jakby wiedzy, że mamy do czynienia z tym sztucznym, a z kolei jeżeli to będą dzieciaki, które tylko będą oglądały to dla fanu, no to, to, to wiesz, to też ja widzę, niestety niestety po dzieciakach moich i, i ich rówieśnikach, że dzieciaki w tej chwili do tych rolek ogl nie oglądają jednej, tylko oglądają wiesz, setkę pod rząd mm -hmm. i, yy, i po prostu to dla nich to też ucieka w morzu innego kontentu, mam wrażenie, nie? Czy uciekłoby coś takiego? Tak, ale nadal po prostu chodzi mi o to, że wiesz, oglądając to pomyślałem sobie, że w sumie my mogliśmy coś takiego zrobić, nie? I wyprodukować coś podobnego po polsku, bo to bardziej kwestia tej dystrybucji jest tutaj istotna, nie? Samo przygotowanie takich filmików, yy, zwłaszcza z jakimś tam jednym aktorem, aktorką, to raczej yy, nie powinno być jakoś bardzo trudne. Znaczy, ok, jestem człowiekiem, który robi milion rzeczy równocześnie i ma dwa razy tyle planów, ale tak czysto teoretycznie wstępując od moich problemów mm -hmm. z realizacją planów, no to wydaje mi się, że to jest do ogarnięcia, nie? Jakby jest, no fajnie, pewnie. jeszcze ucząc się z błędów tutaj Emerson, tak? Czyli jak gdyby analizując to, co tutaj zagrało bardzo dobrze, a co nie do końca, to pomyślałem sobie, że można by coś takiego zrobić, nie? I potem sobie pomyślałem no dobra, ale jeżeli właśnie zrobić to jeszcze bardziej realistycznie, nie? Nie wiem, trochę to podprowadzić, na przykład, żeby ten kanał istniał trochę, a nie że tak powstał nagle i jest tak, żeby już może miał jakąś bazę, tam wrzucać po prostu jakieś inne treści wcześniej, jakieś też randomowe fotki, coś tam. No i jakby to chwyciło, to to by było coś na miarę Black Ridge, nie? Tylko, że dostępnego nie tylko w kinie, ale po prostu na każdym telefonie, u każdego użytkownika internetu. Macie, znaczy, no tak jak mówię, ja z jednej strony to rozumiem, z drugiej strony akurat nie do końca podzielam, nie? Bo mhm. żyjemy w już epoce y, tak długiej po Blair Witch Project i po mhm. tym, jak wiesz, jak moda na Found Footage na dobre się rozgościła, że wydaje mi się, że y, no, przy powszechności internetu i tak dalej, tak dalej, to nie mówię, że to jest nie do powtórzenia. Bo Emerson pokazuje, że chyba by można było coś takiego zrobić, ale to jest jednak y, trudne. I y, y, ja mógłbym trochę nawiązać do tego, że to nie zażarło jak trzeba, bo wydaje mi się, że właśnie trochę zabrakło podbudowy. W tym sensie, że ten news na przykład na Blady Disgusting, ja odbieram jako coś co no, po prostu miało to dopiero jakoś popchnąć do przodu, jakoś zbustować, żeby to ludzie zaczęli oglądać, żeby to może właśnie poszło wiralowo. No bo chyba właśnie to nie chwyciło za bardzo i wydaje mm -hmm. mi się, że jeżeli coś twórcy pokpili, to ja bym powiedział, że najbardziej jakiś sposób zaszczepienia tego w internecie, nie? Bo myślę, że to można było też rozegrać, nie? Można było to puścić po, po jakiejś grupce ludzi trochę, żeby gdzieś znaczy, tam... Znaczy może gdzieś to umieszczali, ale w ogóle można było na przykład RTM-y tworzyć ten kanał wcześniej, a tego 20 na przykład rozpocząć taką bardziej regularną publikację, nie? Jakoś dokładnie, przez rtm -y na przykład mhm. spróbować nabić mu jakiekolwiek zasięgi, żeby potem już się schodziło, nie od zera, tylko od jakiejś tam Grupy wyjściowej. Może tak, ale z drugiej strony to też jest takie teoretyzowanie, nie? no bo to nadal mogłoby nie chwycić. W każdym razie no te liczby na razie jakoś nie szokują, bo też jeżeli się wejdzie na kanał na, na TikToku, na przykład teraz mam to przed oczami, no to poszczególne filmiki mają, nie wiem, 290, 557, 191, 269, 339 wyświetleń. Potem znowu tak po 200, mniej więcej 300, 400, 500, 400 to w sztukach 600. mówisz, czy w tysiącach? Nie no, to mi pokazuje po prostu. O, to, to naprawdę. Tylko odtworzenia, to bardzo, tak? Pierwszy filmik mi pokazuje 91 serduszek, 9 komentarzy i ta cyferka na filmiku to jest 1115 odtworzeń. Nie, no ja nie wiem no to, jak to jest to liczone do końca to, no, szalenie niskie te statystyki bo ja nie mam TikToka nie mam dostępu mhm. w ogóle więc też y, tego nie sprawdzałem i no, widziałem że na Instagramie te y, cyferki które można podejrzeć no one nie powalały no ale że na TikToku to tak zupełnie nie zażarło to też jestem zdziwiony ale na Instagramie to też na przykład jeżeli chodzi o serduszkę, no, to tam ich jest tych polubień Malusko. po 8 tak 10 w sensie mhm. dosłownie poniżej 10 bardzo często jak jest powyżej 20 no to to są pojedyncze filmiki Teraz właśnie pytanie, tak, no bo z, czy to jest kwestia tego, że, że to było publikowane tak na żywo i po prostu akurat się nie wpisało w algorytmy, yy, czy, A czy... Ja może tak postawiam, bo, bo mówię, wydaje mi się, że wiesz, no, wszyscy podkreślają to samo, że algorytmy się uczą i widzów, i ich nawyków, ale też, no, potrzebują chwili czasu, żeby pewne treści... No zostały złapane i wydaje mi się, że to, żeby to puścić w okolicach Halloween, to oczywiście był pomysł dobry i szlachetny, natomiast zabrakło właśnie chyba takiej podbudowy pod to, tak jak to mówisz, nie? żeby być może zacząć pracę u podstaw nieco wcześniej, trochę też to, co ja mówię, żeby jakoś wiesz, wykorzystać może jakieś grupki, może nawet jakichś innych jest... influencerów, żeby to po prostu trochę zaczęło żyć, zanim jakby wejdziemy już na, na ten poziom fabularny po prostu. <śmian> Zwłaszcza, że publikowanie takich treści w mediach społecznościowych w okolicy Halloween i liczenie na to, że same tagi coś dadzą to jest trochę strzał w kolano, no bo przed Halloween to absolutnie każdy mnóstwo, kanał nie? publikuje tagi typu horror właśnie Vampire, Gov, etc. Tak, nie wiem, tak, rzeczy tak, w ogóle nie związane z horrorem, jakieś nie wiem, spożywcze reklamy miałem, tak, w sensie jakiegoś cateringu czy coś i tam też były elementy horrorowe, no bo zbliżało się Halloween, nie? Właśnie ten RTM zwykły na tak, to tak, wpływa też w sumie ciekawe jest to, że rzeczywiście te lalki można kupić na Etsy. Tak, ja to mi się szalenie to... spodobało. Nawet Dolce by Emerson, 686 w... zł kosztują. Tak, tak, że nawet w złotówkach mi przeliczało, też byłem zdziwiony, mm -hmm. bo myślałem, że to jest taki martwy link, ale, ale nie. Jest Nie, fakt, nie, nie, nie no, funkcjonuje. Etsy funkcjonuje i teraz nawet do pewnego stopnia wchodzi na rynek polski, czy wchodzi, no, przypomniałem sobie, że rynek polski istnieje i kilka innych rynków, więc to też jest super. Szkoda tylko, że tam są tylko te lalki, nie? Tutaj też można było na przykład stworzyć wcześniej to Etsy i na przykład już tam sprzedać jakieś dwie, trzy rzeczy, jakieś inne lalki i na przykład teraz dorobić te nowe. No też pytanie, na ile Emerson była planowana jakoś dużo wcześniej, a na ile to był pomysł tylko na marketing do Janusa, nie? Do tego większego projektu, nad którym pracują Tak, no w, w ogóle no pytanie, czy, czy to nie miał być po prostu taki eksperyment, nie? No bo to no to ja jednak odbieram to właśnie w takich ramach natomiast, bo tak będziemy zmierzać pewnie do podsumowania, bo, bo i tak nam mm -hmm. wszedł duży, dłuższy podcast niż ja zakładałem to ja ci powiem, że ja byłem całościowo bardzo zadowolony, bo to nie jest rzecz jakby pozbawiona wad, nie? Tutaj myślę, że wypunktowaliśmy problemy, które z, z całym tym projektem można mieć, ale ja bawiłem się bardzo dobrze i uważam, że na tym poziomie stricte formalnym, to jest interesujący projekt. Gdzie mm -hmm. wiesz, gdzie to mnie ciągnęło do tych kolejnych rolek, już jak Oglądałem, jak już byłem, wiesz, na bieżąco. To te ostatnie dni to naprawdę sprawdzałem Insta regularnie, co się, czy się tam coś pojawia, czy się nie pojawia, więc jakby działało tak, jak, jak to powinno działać w mediach społecznościowych. Cała ta historia jest dobrze poprowadzona w tym kontekście, że ona jest niejasna. Ona nam nie próbuje dać, wiesz, jakiegoś wielkiego finału i pokazania na tacy, z czym mieliśmy do czynienia, tylko pozostawia nam wolność? Właśnie, te ostatnie tam no pięciolek, czy coś takiego? No, pff, trudno mi powiedzieć. No, y mam wrażenie, że one raczej idą w kierunku tym, o którym rozmawialiśmy, czyli, że to z Emerson jest problem. Y mm -hmm. Tylko to i tak nie daje nam odpowiedzi, jaki problem, nie? Bo mówię, no, I coś nadam... się z nią dalej stanie, nie? w tak. sensie... I wiesz, bo to, to nawet w kontekście tego, co ja mówiłem wcześniej, nie? Czy to ona zrobiła coś złego, czy ona może zrobiła coś tej koleżance, czy, czy, czy ta koleżanka po prostu umarła, a Emerson trochę się zamknęła w sobie, zamknęła się w tej głuszy i, i, i tyle, ale z drugiej strony no jak... to zostawił przykład... głośnik, nie w końcu, po co jej ta maska w szafie, no. Mhm. Tak, tak. Dlaczego widzieliśmy na przykład z jednej strony Emerson w środku kadru, a z drugiej strony, tak jakby to ten pluszaczek kręcił? No, no mamy przecież taki filmik, nie? To jednak mhm. jest, jest tutaj dużo pytań, ale ja dlatego mówię, że jestem zadowolony, bo trochę Emerson pokazała, że jednak to found footage nie jest całkiem zużytą konwencją, bo ja jednak od lat jestem raczej niechętny tej konwencji, bo mam wrażenie, że. To, to jest chyba tylko dla wielu twórców wiesz, pomysł na błyśnięcie czy debiut po prostu po taniości i, i tyle. Nie ma zatem mm -hmm. jakiegoś fajnego pomysłu. A tutaj jednak ten pomysł jest i, i właśnie to, to, to tutaj widać, że nadal ten schemat czy on może zadziałać. Tylko no, po prostu trzeba właśnie... Mieć jakąś koncepcję, jak to sprzedać, jak to obudować. No tutaj nie do końca to wyszło, ale mimo wszystko na mnie i tak yy, zadziałało. Mhm. A tobie? Jak, jak to się spodobało właśnie tak na. Te, ta, ta końcówka i, i całościowo, jak to oceniasz? No bardzo podobnie ja się zdziwiłem, że końcówka jest tak ugrywana, bo myślałem, że to jednak prowadzi do czegoś. Nie? Że to jest jednak bardziej oskryptowane, że się tak wyrażę i że nawet. Yy, yy zastanawiałem się, czy to nie wyglądało tak, że ktoś miał pomysł na zakończenie czegoś takiego i potem resztę dobudowano, tak, żeby doprowadzić do tego zakończenia. To się okazało, że znaczy, no możliwe, że Janus jest tym zakończeniem, tak, ale w tych rolkach tego nie dostajemy i czułem niedosyt oczywiście, nie, no bo właśnie tych odpowiedzi dostajemy niewiele. Sama droga razem z Emerson była raczej w porządku. Dostrzegam kilka problemów właśnie natury formalno-logicznej, w sensie mm -hmm. jako, że potem zmierzamy w kierunku y, konkretnej interpretacji, no to na przykład ta scena z tym odbiciem w telewizorze wydaje mi się nie, nie mieć sensu za bardzo, nie? No tak, tak, też się e... nad tym zastanawiałem, nie? No, Chyba, wypadnie. że to byłby, nie wiem, ojciec czy coś, ale to też nie ma za bardzo sensu. E, więc e, ilość tych znaków zapytania moim zdaniem jest trochę za duża ostatecznie ale myślę, że to jest forma, która ma przyszłość nie? i tylko ten wątek etyczny trochę mnie niepokoi w sensie jak daleko można się posunąć żeby nie przekroczyć jakiejś granicy nie? ale poza tym myślę, że w ogóle pod kątem fan footage to, to, to weźcie takie rolki to jest genialna rzecz, nie? żeby opowiedzieć straszną czy jakąkolwiek inną historię w, przy pomocy mediów społecznościowych to prawda, to prawda, zgadzamy się no dobrze. No to czekamy na Janusa, <śmiech> aż wypłynie. A teraz dziękuję Ci, Żeg, za rozmowę i za informację właśnie o zagnionej dziewczynie. Dziękuję Ci bardzo również. Przyjemność po mojej stronie. Miło było o tym porozmawiać, bo właśnie nie ukrywam, że chciałem o tym projekcie pogadać, no bo to jest... Unikatowa rzecz, no póki co, wiesz, pewnie może, może się w przyszłości jeszcze doczekamy jakichś naśladowców, zobaczymy w jakim kierunku rozwój mediów społecznościowych będzie szedł, no ale na ten moment to jest na tyle nietuzinkowa, na tyle ciekawa rzecz, że myślę, że dla fanów horroru to, to warto, żebyśmy też to przywołali, bo, bo coś mi mówi, że większość naszych słuchaczek i słuchaczy mogła o tym w ogóle nie usłyszeć no, niestety wiesz, że jak przejdę na emeryturę, to ja nagram coś takiego. No, no, daj mi te 30-40 lat i nie ma sprawy, będę czekał okay. będę scrollował jakiś odpowiednik Instagrama za 30 lat i, i tak, i będę czekał na twoje filmiki i zobaczysz nagle mnie biegającego gdzieś po lesie o w sumie to jest prawdopodobne, więc stay tuned wszyscy, ale to w przyszłości, a na teraz dziękujemy za uwagę, odsyłamy właśnie do Lost Girl, pisane łącznie podłoga Emerson na Instagramie i na TikToku i na Etsy a my będziemy kończyć i tradycyjnie już życzyć wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście